W Łodzi są już nasi kolejni goście. Dana tomczyk Daługi i Anna Majewska, założycielki Fundacji Promocji Sztuki. Niezła sztuka. No i pomysłodawczenie projektu Muzeum w Liceum, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Niezła sztuka dzisiaj w programie, to bez wątpienia. <laughs> etap projektu, pierwszy etap projektu, artyści opowiedzą sami o sobie. Muszą Panie nam trochę przybliżyć tę inicjatywę, tak abyśmy no, w radiu mogli pobudzić wyobraźnię naszych słuchaczy. Muzeum w liceum to właściwie co? Muzeum w liceum to projekt edukacyjny dla młodzieży. Będą to ekspozycje edukacyjne właśnie, które będą w szkołach w całej Polsce. Chodzi o to, żeby zainspirować młodych ludzi polską sztuką. Te ekspozycje będą się składały z wydruków bardzo dobrej jakości, obrazów z największych polskich muzeów, największych polskich artystów, takich jak Matejko, Wyspiański, Boznańska, Makowski, Chełmoński i inni. Do każdego takiego wydruku będzie dołączony kod QR. Po zeskanowaniu jego młody człowiek będzie mógł poczytać albo posłuchać właśnie w wersji audio, biografii tego artysty, która będzie w pierwszej osobie. Czyli tak jakby artysta opowiadał sam o sobie. Tak, i na początku, kiedy planowaliśmy ten, ten, ten projekt, wymarzyłyśmy sobie, żeby, żeby również dołączyć się do tych, do tych treści tekstowych audio. I wielkim marzeniem właśnie było zaproszenie tutaj do, do tego projektu wielkich, wielkich polskich aktorów i, i muzyków. I to się udało. Jesteśmy już w, w tej chwili po trzech nagraniach z panią Josią Trzepiecińską, z, z panem Bartomiejem Topą, z panem Maciejem Szturem. Mamy już też zgodę od, od, od kolejnych aktorów i muzyków. Także no, tutaj, tutaj wydaje nam się, że też te, te treści w formie audio będą jakąś taką dodatkową zachętą dla tych młodych ludzi, żeby jeszcze bardziej zaangażować się w ten projekt. Przeskoczyłam do etapu trzeciego, bo tutaj robi się bardzo ciekawie. Najpierw Łódź i Warszawa i Kraków, a potem inne miasta. Potem to Kiedy? To znaczy tak, w Łodzi zaczynamy już w najbliższym czasie. Po, potem chcielibyśmy zrobić Kraków 20 szkół w Krakowie, więc to też troszeczkę czasu zajmie. Warszawa, no sukcesywnie. Tak? Myślę, że na jesieni już, już, będziemy, już będziemy w Krakowie z tym projektem. A potem no, jak tylko fundusze pozwolą i, i będziemy się rozwijać po, po kolejnych szkołach. Wiemy, że szkoły są bardzo zainteresowane tym projektem, bardzo pozytywne od jest, więc będziemy dążyli, żeby w jak największej ilości szkół ten projekt zrealizować. Jest też taki plan, żeby te ekspozycje zawitały do szkół, ale tak na stałe. Tak jest. Chodzi o to, żeby te ekspozycje przekazać szkołom, żeby dzieci się, dzieci, młodzi ludzie, żeby się oswoili z tą sztuką, żeby z jednej strony zapoznali się z tymi treściami edukacyjnymi, ale żeby też po prostu e, tak oswoili się z tym, że w przestrzeni szkoły e, wiszą te dzieła e, i nie bali się potem pójść do muzeum, jakoś też e, wykazać inicjatywę i dalej e, samodzielnie zgłębiać e, te dzieła sztuki. Jeżeli państwo spotykaliście się z artystami, nakłanialiście ich do współdziału w takim projekcie, jak reagowali? Trudno było bardzo pozyskać... Takich no właśnie, ta, ta, ta wymarzona dziesiątka Może powiem, jak to się w ogóle zaczęło Bo e, Jako pierwsza zgodziła się Pani Asia Czepycińska, Która bardzo w ogóle ciepło Zareagowała na, na nasz pomysł No zawsze i trochę i łatwiej pozyskiwać niego... kolejne nazwiska Kiedy już takie nazwisko mamy na początek, prawda? Dokładnie, tak tak właśnie było Poznałyśmy panią Jasię na, na, na jednym z wernisarzy w Warszawie Okazało się, że jest wielką miłośniczką sztuki e, I, i no to nas też ośmieliło I zgoda ośmieliła nas e, Żeby po prostu no, dalej poszukiwać się. I właśnie potem pan Maciej Sztur Pan Bartłomiej Topa A, kto by... a również przy... by... ten, Stanka A kto przypisał mhm? te nazwiska Do konkretnych postaci Tak jak Annę Bielińską Do y, y, Janny Czopicińskiej Szczerze powiedziawszy to był nasz pomysł, tak? Jakoś no, też pod względem może no, nie, nie wizualnym, ale jakoś tak głosowo bardzo ci aktorzy pasowali nam właśnie do tych ról. Także wydaje mi się, że to wyszło bardzo fajnie Mam nadzieję, że będziemy mogli chociaż fragmentu właśnie posłuchać Partnerem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie Które udostępniło wysokiej jakości no, zdjęcia Przede wszystkim y, dzieło sztuki do, do tych wydruków y, Na jakiej stronie można najlepiej szukać informacji Jeżeli chodzi o państwa Może no jakaś mystecia... szkoła chciałaby zaprosić na przykład tak, mamy specjalną stronę tego projektu. Bardzo prosty jest adres muzeumwliceum.pl, po prostu. Muzeum Narodowe w Krakowie bardzo ciepło przyjęło ten projekt. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni właśnie ich przystąpieniem jako partnera do tego projektu. Z, nim, z, z tym muzeum już od kilku lat współpracujemy, bo właśnie oprócz tego projektu edukacyjnego prowadzimy też portal Niezła Kanet, gdzie w taki sposób przyjazny piszemy o sztuce i Staramy się bardzo dobrymi materiałami graficznymi zilustrować te artykuły i, i od, no od lat już współpracujemy z muzeami, a Muzeum Narodowe w Krakowie było pierwszym muzeum, z którym nawiązaliśmy współpracę i też przy tym projekcie od razu bardzo ciepło tutaj przyjęli naszą, nasz pomysł. Podejrzewam, że w wielu szkołach to historia sztuki i sztuka, która pojawi się zupełnie w, po raz pierwszy, prawda? W związku z tym to nie jest takie typowe nauczyciele? To panie się zgadzacie równo. Entuzjastycznie przyjmują taką propozycję, tak? Tutaj jesteście ciepło przyjmowani. Tak jest. To, to jest... Um właśnie troszeczkę bolączka szkół, że, że w programie tych, tej sztuki jest mało. Dlatego po kilku spotkaniach w szkołach mieliśmy bardzo ciepłe przyjęcie i to od różnych, różnych też nauczycieli. To znaczy i polonistki były zaprapowane tym programem, że, że ten projekt edukacyjny będzie gdzieś dla nich pomocny. Ale też historycy tutaj podpowiadali, że oni to też mogą wykorzystać, bo no na przykład będzie na tej ekspozycji Matejko z jakimiś obrazami historycznymi, więc to dla nich też będzie Ciekawe, więc odbiór od strony szkoły naprawdę, naprawdę pozytywny. Dana Tomczyk, Długi, Joanna Majewska, założycielki Fundacji Promocji Sztuki Niezła Sztuka, pomysł dodawczynie zarazem projektu Muzeum w Liceum. Zapraszamy Państwa na stronę tego projektu. Panią bardzo dziękujemy. Reklama. Niemiecka firma budowlana IKES-HOGBAU poszukuje murarzy cieśli szal...